11 11 Minęła szesnasta, to program pierwszy Polskiego Radia Zapraszamy na aktualności jedynki. Maria Furdyna i Piotr Balasz. Nowi sędziowie w budynku Trybunału Konstytucyjnego. Wcześniej złożyli ślubowanie w Sejmie i złożyli akty ślubowania w Kancelarii Prezydenta. Od nowego roku szkolnego edukacja zdrowotna obowiązkowa, ale zajęcia o seksualności dobrowolne. Ich rodzice w tym obszarze zdecydują. Alerty synoptyków dla całej Polski. Znowu chodzi o nocne przymrozki. Do minus pięciu, minus sześciu stopni, szczególnie w centrum i na wschodzie kraju. Sędziowie, którzy złożyli w Sejmie ślubowanie, przyjechali do siedziby Trybunału Konstytucyjnego. A wcześniej w Kancelarii Prezydenta złożyli akty ślubowania. Przed budynkiem Trybunału demonstracji jedni popierają nowych sędziów, inni krytykują. A sytuację na miejscu obserwuje Mariusz Pieśniewski, by powiedz czego możemy się spodziewać. Jeśli chodzi o protest, to nie ma już zagrożenia starcia zwolenników i przeciwników nowych sędziów, bo ci pierwsi właśnie opuścili to miejsce, a wspierani przez polityków PiS, protestujący przeciwko takiej formie ślubowania czworga sędziów, okrzykami oburzenia przywitali bus, który przed godziną przez jedną z bram wjechał przed budynek, a sędziowie weszli do jego środka. Protestujący krzyczeli wtedy, że nowi sędziowie i tak nie będą dopuszczeni do orzekania. Nic tego nie będzie. Nic ta szóstka nie będzie na przebieg pracy Trybunału Konstytucyjnego. Ale jednak jaka będzie decyzja prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego, tego nie wiemy. Wcześniej deklarowano, że do orzekania dopuszczeni zostaną tylko dwoje sędziów, którzy zostali zaproszeni na ślubowanie do Pałacu Prezydenckiego. Jednak właśnie ci sędziowie deklarowali wcześniej, że chcą rozpocząć pracę w Trybunale solidarnie wraz z pozostałymi sędziami. Dlatego też dziś cała szóstka ślubowała w Sejmie. Mariusz z przed Trybunału Konstytucyjnego. Dziękujemy za relację.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 Moduł dotyczący wiedzy seksualnej budził najwięcej kontrowersji, zwłaszcza wśród polityków opozycji oraz episkopatu. Edukacja zdrowotna jest nauczana w klasach od czwartej do ósmej szkoły podstawowej, a także przez dwa lata w szkołach średnich. Obecnie na nieobowiązkowy przedmiot uczęszcza około 30% uczniów. Choć od trzech lat ciąży na nim prawomocny wyrok nie spędził w więzieniu ani jednego dnia. Jest list gończy za łódzkim królem do palaczy Dawidem B, który został skazany na niemal pięć lat pozbawienia wolności. Nieoficjalnie wiadomo, że mężczyzna ukrywa się w Afryce na należącym do Tanzanii Zanzibarze. W tej chwili trwają też inne analizy i czynności zmierzające do zweryfikowania tych wiadomości dotyczących miejsca jego pobytu i podjęcia działań zmierzających do jego skutecznego ujęcia i doprowadzenia do zakładu karnego, bo to już jest na tym etapie. Mówił sędzia Grzegorz Gała z Łódzkiego Sądu. Dawid B. handlował dopalaczami, które w sieci swoich sklepów nazywał artykułami kolekcjonerskimi. Miał ponad 100 takich punktów sprzedaży. Wyrok w jego sprawie przedawni się za 12 lat. To są aktualności jedynki.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 prześladuje organizację, ponieważ przeszkadza ona w tuszowaniu współczesnych zbrodni wojennych i przestępstw przeciwko prawom człowieka i wolnościom obywatelskim. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Przed nami kolejna noc z przymrozkami. Alerty obowiązują w całej Polsce, mówi rzeczniczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Prasek. Kolejna noc bardzo zimna, temperatura spadnie do minus 5-6 stopni, szczególnie w centrum i na wschodzie kraju. Możliwe będą silne zamglenia i mgły lokalnie osadzające szacie. Jutro kolejny dzień z chłodną aurą, w weekend cieplej na zachodzie, tam temperatura wzrośnie do 14 stopni.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 A teraz czas na informacje sportowe. Tomasz Kowalczyk. W Gliwicach odbyło się losowanie turnieju Billie Jean King Cup, w którym polskie tenisistki zmierzą się z Ukrainkami. W pierwszym pojedynku Magda Linet zagra z Martą Kostiuk, a następnie rywalką Katarzyny Kawy będzie Elina Switolina. Na sobotnie popołudnie zaplanowano debel: Maja Chwalińska-Katarzyna Kawa z Nadią i Ludmiłą Kiczanok. Po grze podwójnej w programie są single Linet Switolina i Kawa Kostiuk, z tym że piąty mecz zostanie rozegrany tylko w przypadku remisu 2-2. do 2. Dwa tygodnie temu z udziału w gliwickiej imprezie zrezygnowała Iga Świątek. Nie milkną echa po meczach 1-4 finału piłkarskiej Ligi Mistrzów. Bliżej półfinału są piłkarze Atletico Madryt i Paris Saint-Germain. Drużyna z Madrytu wygrała na wyjeździe z Barceloną 2-0, do 0, a Paryżanie zwyciężyli u siebie Liverpool, także 2-0. do 0. Były reprezentant polski Roman Kosecki, który rozegrał w barwach Atletico dwa sezony jest pod wrażeniem postawy obu hiszpańskich drużyn i nie przesądza losów tej rywalizacji.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 We wtorek pierwsze mecze ćwierćfinałowe wygrały Bayern Monachium 2-1 z Realem Madryt i Arsenal London 1-0 ze Sportingiem Lizbona. Rewanże zaplanowano na 14 i 15 kwietnia. Tymczasem już dziś Raków Częstochowa podejmie GKS Katowice w meczu półfinałowym Pucharu Polski. Zespoły sąsiadują w tabeli ekstraklasy. Zajmują szóste i siódme miejsce, ale tym razem walka idzie o zupełnie inną stawkę. Początek spotkania o 18.30. Wczoraj w pierwszym półfinale Górnik Zabrze wygrał w Bydgoszczy z Zawiszą 1 do 0, a finał tradycyjnie 2 maja na Stadionie Narodowym w Warszawie. Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Na stawy kości Cere. Pogoda. Polska podzielona na pochmurny i deszczowy wschód oraz pogodny i słoneczny zachód i to widać też na termometrach. Dwa stopnie w Beskidach i w Karpatach, 5 na Suwalszczyźnie i Pomorzu. Najcieplej na Pomorzu Zachodnim i na ziemi lubuskiej do 11. A w nocy przymrozki, nawet minus sześć stopni na podchalu bez mrozu nad samym morzem około zera. Ciśnienie w stolicy wynosi teraz tysiąc siedem hektopaskali.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 Program pierwszy Polskiego Radia. 13 minut po godzinie 16 teraz na zegarach Karolina Rożej. Dzień dobry Państwu, chyba już mogę zdradzić, że w Sopocie to ja będę miała przyjemność spotkać się z Państwem urodzinowo, ale o szczegółach jeszcze będziemy opowiadać. Dzień dobry, zaczynamy popołudniówkę. Ekspres Jedynki. Co dalej z Trybunałem? To jest temat numer jeden. Dziś postaramy się na to pytanie odpowiedzieć także w Ekspresie Jedenki, ale będziemy też dziś pytać o to, czy przydałby się płatny urlop na chorego zwierzaka. Zdarza się, że nie ma z kim tego psa zostawić i trzeba przy nim być. Myślę, że byłoby to nadużywane w polskich realiach. Wszyscy by sobie pożyczali chorą papugę i zwalniali się z pracy. I rzeczywiście jedni pewnie powiedzą, że to jest realna potrzeba, no bo co ma człowiek zrobić, gdy ma na przykład psa po operacji, a inni, że to wielkomiejskie fanaberie posiadaczy psiecka. 22 139 22 02 to jest nasz telefon. Czekam na państwa opinie, bardzo jestem ich ciekawa. To numer także może się przydać tym, którzy chcieliby dać znać, czy pomyśleli już o w swoim cyfrowym testamencie. Moja żona ma dostęp do wszystkich moich mediów społecznościowych, więc gdyby nie daj Bóg, fut fu, fu, coś by mi się stało, to myślę, że miałby dostęp do wszystkiego. No na razie się raczej tym nie przejmowałem, na raczej własnego pogrzebu raczej nie ponowałem. No, niektórzy mówią, że taki testament dotyczący naszego cyfrowego życia po życiu to jest absolutna konieczność. Tylko dlaczego i jak się za to zabrać, o tym też będziemy dzisiaj mówić w popołudniówce. No to co? Dzień dobry raz jeszcze. Gramy. Presję 17 minut po godzinie 16. Zaczynamy dziś politycznie od tego, co wokół Trybunału, co w Trybunale i co przed Trybunałem także Konstytucyjnym. Oczywiście na pewno bardzo dużo emocji. E, sześcioro sędziów wybranych do Trybunału Konstytucyjnego właśnie dzisiaj w Sejmie złożyło ślubowanie. No i marszałek Izby, Włodzimierz raz uważa, że to już sprawę definitywnie zamyka. Tyle, że innego zdania są przedstawiciele prezydenta Karola Nawrockiego. Dla nich Trybunał Konstytucyjny. To, kogo zapytasz, taką inną odpowiedź usłyszysz, no, prawda? Więc tak. właśnie, jak to w polskiej polityce, a być może nie tylko w polskiej polityce bywa. Pytanie retoryczne, czy rzeczywiście spór o Trybunał Konstytucyjny właśnie dziś się zakończył? Nie, końca mhm. sporu nie widać, zwłaszcza w kontekście tego, jakie słowa dziś padały. W uroczystości, która odbyła się w Sejmie wzięli udział między innymi marszałek Sejmu, wicemarszałkowie, marszałek Senatu, byli prezesi Trybunału Konstytucyjnego, a ślubowanie złożyli sędziowie, których Karol Nawrocki zaprosił do siebie w ubiegłym tygodniu oraz ci, którzy nie doczekali się zaproszenia do Pałacu Prezydenckiego.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 I przeszli do pracy. Były prezes trybunału, profesor Andrzej Coll, powiedział, że obecność prezydenta nie była konieczna i ślubowanie odbyło się zgodnie z przepisami. Prezydent nie uczestniczył w wyborze. Wybór był dokonany przez Sejm. Że dos był wybor, wykonany prawidłowo ten wybór, to poświadcza pan prezydent, przyjmując ślubowanie od dwóch Sędziów, Uroczystość w mediach społecznościowych skomentował szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki i napisał, że po farsie zorganizowanej w Sejmie nadal jest 11 sędziów i czterech antysędziów. Wcześniej podkreślał, że podczas uroczystości doszło do złamania prawa. Jeżeli ktoś chce łamać ustawę, nie stosować się do ustawy, działać poza granicami prawa, bez podstawy prawnej, to znaczy, że łamie konstytucję, to znaczy, że łamie ustawę. Ustawa bardzo jasno mówi w artykule czwartym ustęp 1, że ślubowanie składa się wobec prezydenta Rzeczypospolitej. Spór o Trybunał Konstytucyjny skomentował dziś również Andrzej Duda. Były prezydent w rozmowie na kanale Krzysztofa Szczuckiego, na kanale, który znajduje się na YouTubie, powiedział, że obecny prezydent Karol Nawrocki nie może decydować o tym, od kogo przyjmie ślubowanie, od kogo nie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 Naszym obowiązkiem jest niezwłoczne rozpoczęcie wykonywania obowiązków sędziowskich. Podlegamy wyłącznie konstytucji. Sędziowie udali się później do siedziby Trybunału Konstytucyjnego, gdzie czekali na nich zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy działań prezydenta Karola Nawrockiego i tego, co dzieje się wokół Trybunału. Zobaczymy, czy sędziowie, którzy zostali zaprzysiężeni w Sejmie, będą wpuszczeni do gmachu i co dalej. Dlatego chcemy być na tym w tym historycznym momencie przed Trybunałem. Cały czas ich wspieramy. Czy sędziowie, którzy teraz powinni wejść do Trybunału, czy przejdą przez e, etap domofonu? No i przez etap domofonu sędziowie e, przeszli do budynku, e, weszli. Pytanie tylko, czy zostaną teraz dopuszczeni do orzekania. Czyli w polityce na pytanie, co słychać, odpowiada się zależy, gdzie ucho przyłożyć. I tym właśnie zajmowała się dla Państwa Sylwia Białek. Sylwio, dzięki serdeczne. Do tematu będziemy wracać oczywiście po 16.30 w rozmowie dnia, natomiast w Ekspresie 1 już za chwilę o pomyśle płatnego urlopu na chorego pupila. Takie pomysły pojawiają się coraz śmielej w różnych europejskich krajach. I know you wanted me to stay, but I can't ignore the crazy visions of me in a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 the club oh mama I'm just having fun on the stage in my heels it's where I can hear your southern draw a thousand miles away saying, Jedynkowa popołudniówka, 26 minut po 16.00. Program pierwszy Polskiego Radia. I temat płatnego urlopu na chorego pupila wywołuje gorącą dyskusję. Jedna z naszych słuchaczek, pani Maria, napisała, że to jest bardzo humanitarny pomysł. Pan Sławek z kolei pisze, ja też jestem za, tym bardziej, że od półtora tygodnia walczę z chorobą mojego psa. Co drugi dzień wizyta u weterynarza zastrzyki leki RTG. W studiu jest Ania Zakrzewska. Dzień dobry. Aniu, my zajmujemy się tym tematem dzisiaj w Popołudniówce, dlatego że no, jest bardzo blisko tego, żeby takie prawo, które przyznawałoby pracownikom możliwość wzięcia płatnego urlopu w sytuacji choroby swojego pupila. No, no Jest szansa na to, żeby to zaczęło obowiązywać niebawem we Włoszech. Trwają prace nad taką ustawą, która miałaby to ogólnokrajowo uregulować. Czy wiadomo, jakie konkretnie prawa mieliby otrzymać włoscy pracownicy? W mediach pojawiają się już informacje, jak miałoby to wyglądać. Otóż pracownicy mieliby otrzymać w przypadku śmierci zwierzęcia trzy dni takiego okolicznościowego, wolnego i osiem płatnych godzin, do wykorzystania w ciągu roku na wizyty u weterynarza no albo opiekę po zabiegu. Zdaniem lekarza weterynarii z Bielska Białej, Joanny Milikiewicz, to bardzo słuszny krok, bo co potwierdzą pewnie słuchacze mający e, różnego rodzaju e, e, zwierzaki u siebie w domu, opieka nad zwierzęciem jest bardzo wymagająca. Regularność w podawaniu leków jest kluczowa właściwie w wielu schematach terapeutycznych leki przeciwbólowe, antybiotyki czy inne preparaty muszą być podawane w ściśle w określonych odstępach czasu Na przykład co dwie, cztery, sześć godzin. Nie wyobrażam sobie tego przy standardowym trybie pracy. Nawet jeśli jest kilka osób w domu, to pewnie trudno jest im pogodzić szkołę i pracę z podawaniem leku tak, by był on skuteczny. A wiele osób traktuje też zwierzaki jak członka rodziny, a jak wiadomo taka bliskość też może w powrocie do zdrowia pomóc. Ten pomysł wprowadzenia we Włoszech przepisów to pokłosie takiego głośnego wyroku wydanego w 2017 roku przez jeden z włoskich sądów, który orzekł, że opieka nad chorym zwierzęciem domowym może być uznana za jeden z poważnych powodów osobistych i rodzinnych. No i nie bez znaczenia są także surowe włoskie przepisy, zgodnie z którymi Osoba, która pozostawi zwierzę w stanie, tu cytat, poważnego cierpienia, naraża się na konsekwencje karne. No a jeśli przepisy nakładają obowiązek opieki pod groźbą kary grzywny czy pozbawienia wolności, to pracownik, który zostaje w domu z chorym psem w ten właśnie sposób z tego obowiązku prawnego się wywiązuje. Tu oczywiście mówimy o Włoszech, ale ja spróbowałam przenieść to na nasz grunt i zapytałam na ulicach Warszawy ludzi, co myślą o tym, żeby u nas wprowadzić takie przepisy. Posłuchajmy. Zdarza się, że nie ma z kim tego psa zostawić i trzeba przy nim być, więc myślę, że czemu nie? Ogólnie to myślę, że to dobry pomysł, bo też mieliśmy takiego starego psa teraz z rodzicami, no i tam było sporo problemów z nim, w sumie mama tak na, na pełny etat zajmowała się babcią i psem, więc pewnie by się przydało w rodzinach, w której oboje rodzice pracują. Zwierzę wymaga również opieki, także zdrowotnej i oczywiście, że to jest słuszna byłaby decyzja. Myślę, że nie byłoby to nadużywane w polskich realiach by sobie pożyczali chorą papugę i zwalniali się z pracy. Ma pan jakieś zwierzę? Nie, ale jakby było chore to bym miał. No i pytanie, bo też właśnie ten wątek się pojawił, czy jest, jeśli chodzi o te planowane przepisy, jakaś przestrzeń do nadużyć albo takie przepisy, które ewentualnie może kiedyś pojawiłyby się w Polsce? Tak, tutaj we Włoszech te zwierzę musiałoby być zarejestrowane, posiadać mikrochip, no a właściciel pupila musiałby też okazać zaświadczenie od weterynarza o przebytym zabiegu lub chorobie. Ja zapytałam prawniczkę Karolinę Klunder, która specjalizuje się w prawie pracy, jeśli u nas miałoby coś takiego wejść w życie, to ona stwierdziła, że te przepisy musiałyby być bardzo jasno określone. Wydaje mi się, że najlepszym rozwiązaniem byłoby no, przede wszystkim precyzyjne zdefiniowanie zwierzęcia domowego, czyli, że jest to zwierzę towarzyszące, jak pies, kot, a nie zwierzę gospodarskie lub hodowlane. W tym kontekście wydaje mi się, że z urlopu nad chorym zwierzęciem nie można byłoby korzystać ani na krowa, ani na konia, tylko jednak mimo wszystko na chomika, psa, kota. Więc przypomnijmy, w Polsce takie przepisy uregulowane nie są w żaden sposób, niemniej to się zmienia. Zmienia się nasze postrzeganie zwierząt, ich rola także w naszych rodziną, więc chyba poparcie mogłoby być całkiem spore. Też, tej tej. też mi się tak wydaje, no ale faktycznie w Polskim Kodeksie Pracy nie ma urlopu dedykowanego do opieki nad e, zwierzętami, ale co ciekawe e, prawniczka, z którą rozmawiałam, spotkała się z pomysłem, by wprowadzić to uwaga jako benefit pracowniczy. Wielu pracowników szuka takiego miejsca pracy dostosowanego do swojego trybu życia i taki benefit pracowniczy uważam, że to jest świetny pomysł. No i oczywiście pytamy Państwa, naszych słuchaczy 22 139 2202 płatny urlop na chorego zwierzaka, tak czy nie. Czekam na te głosy, to jest radiowa 1 na zegarach 16.31. Krót aktualności Piotr Balasz. Podlegamy wyłącznie konstytucji, mówią nowo wybrani sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, którzy złożyli ślubowanie, a akt ślubowania z jego rotą złożyli w kancelarii prezydenta. I dopełniając w ten sposób wszystkich formalności koniecznych do Objęcia urzędu. Mówił jeden z sędziów, Krystian Markiewicz, ale inaczej ocenia to szef PiSu Jarosław Kaczyński. Po prostu całkowite odrzucenie zasad praworządności. A nowo wybrani sędziowie właśnie teraz opuszczają teren Trybunału Konstytucyjnego. O bezpieczeństwie wschodniej flanki NATO szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego rozmawiał z Naczelnym Dowódcą Armii USA w Europie. Głównym tematem było wzmocnienie środków skutecznego odstraszania, a także zwiększenie obecności wojsk USA w Polsce. Krakowska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie śmierci Polaka Krzysztofa Galosa w rosyjskim łagrze. Mężczyzna w 2023 miał trafić do aresztu w obwodzie rostowskim, gdzie był poddawany torturom. Rosjanie zaprzeczają. TikTok usunął konta podające nieprawdziwe informacje w węgierskiej kampanii wyborczej. Platforma powiadomiła, że tylko w ostatnim czasie zlikwidowała 150 takich kont. Najnowszy film Pawła Pawlikowskiego "Fatherland" będzie miał premierę na festiwalu filmowym w Cannes. Bardzo, bardzo moim zdaniem to ważny film i poważny. O złotą palmę. Pełne wydanie aktualności punktualnie o 17. A tu cały czas do godziny 18.00 Ekspres 16:33. Teraz na zegarach w studiu jest już Agata Kondzińska. Dzień dobry, Agato. Dzień dobry. Ty płatnemu urlopowi na chorego zwierzaka mówisz? Tak, a nasza słuchaczka pyta, kto za to płaci. Kto będzie płacił za te urlopy dla piesku, urlopy chorobowe? Czy firma, czy państwo... No bo jak firma, to sobie doliczy do kosztów swojej produkcji, no i towary oczywiście w tym sposób wzrosną. Jest to oczywiście bardzo zasadne pytanie. No teoretycznie za urlopy płaci pracodawca, więc kto wie, w jaki sposób będzie sobie to odbijał. Oczywiście teoretyzujemy, bo w Polsce takich przepisów nie ma. Być może będą dopiero we Włoszech. 22 139, 22 02, to jest telefon do nas, a my wracamy już za chwilę, Agato, do tematu no, tego numer Tych jeden przepisów, dzisiaj. Tych przepisów, bo nawet jakby były, to może by się okazało, że każdy interpretuje je inaczej i każdy ma własną wizję tego, jak czytać konstytucję i czy jak czytać y, ustawy, czy przysięga złożona tu, ślubowanie odebrane tam jest wiążące, nie jest wiążące, kto będzie pracował, kto nie. I kto na te twoje pytania będzie? Magdalena Sroka, posłanka psl -u. To już za trzy minuty. Run, Duran i radiowa jedynka za 13 minut, godzina 17, czyli już teraz Sagata Kondzińska i jej goście. Rozmowa dnia. W studiu jest Magdalena Sroka, posłanka Polskiego Stronnictwa Ludowego, przewodnicząca Sejmowej Komisji Śledczej, badającej aferę Pegasusa. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, witam państwa. I w końcu hmm. koniec. Zbliżamy się tak ku końcowi w pracach komisji śledczej. Kiedy będzie raport? raport w części jawnej jest już praktycznie gotowy. Pracujemy teraz nad częścią niejawną. Tam mamy małe komplikacje, bo jest mało miejsca do pisania dużo materiału, ale poradzimy sobie z tymi w Proszę tym w miesiącu mamy nadzieję, mają będzie większe złożone. komplikacje i społeczeństwo bo my tej części nie poznamy. Ubolewam nad tym, natomiast y, dobra informacja jest taka, że na tej ostatniej prostej udaje się odtajnić jeszcze dokumenty, które do tej pory były tajne, poufne, nosiły klauzule różne tajności. Y, udaje się y, odtajnić te dokumenty i będą one zaprezentowane już na samym końcu. A tak pracy. krótko, jaki obraz się wyłonił? Bo dwa lata komisja pracowała, prawie dwa lata. Jak, króciutko jakby pani mogła powiedzieć, co właściwie wychodzi po tych wszystkich y, materiałach, rozmowach i spotkaniach? Mamy już y, dowód na to, że jeden z elementów systemu znajdował się w posiadaniu izraelskiej firmy, czyli producenta tego systemu, co w mojej ocenie jest równoznaczne z tym, że materiały mogły trafiać do izraelskiego wywiadu. I to jest potężny zarzut, ponieważ dopuszczono do stosowania narzędzie bez odpowiednich sprawdzeń dotyczących bezpieczeństwa, czyli bez tak zwanej akredytacji. To na nasz wniosek prokurator, prokuratura krajowa powołała biegłych z zakresu zbadania tego narzędzia. Udało się, także to jest na, naprawdę no, coś, z czym do tej pory nie spotykaliśmy się w Polsce, żeby tego typu narzędzia były dopuszczane do stosowania przez i różne służby, w tym służby specjalne, bez odpowiednich sprawdzeń. No już o tym, że został zakupiony ten system z środków pozabudżetowych. Tutaj dużo powtarzać nie trzeba. To wykazała również Najwyższa Izba Kontroli. My pokażemy Państwu również odtajnione dokumenty, które świadczą o tym, że zakupiono ten system z naruszeniem przepisów prawa. A czy można, czy może Pani zmierzyć się z takim argumentem polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy i przed Sejmową Komisją i publicznie opowiadają, że to było narzędzie, dzięki któremu no, złapano wielu groźnych przestępców. Czy też Komisja w ogóle tego nie badała i Pani nie może na to pytanie odpowiedzieć? Że tak nie było albo nie. Natknęliśmy się w, na, podczas pracy Komisji na to, abyśmy mogli dzisiaj potwierdzić tezę, że terroryści zatrzymywani byli dzięki systemowi Pegasus, którego używało, e, e, używały polskie służby. To jest błędna teza. Natomiast co do kwestii osób, wobec których stosowany był ten system, my zwracaliśmy się do prokuratury krajowej o to, żeby tą, tą listę pełną uzyskać, żeby państwo zaprezentować. Natomiast tej zgody ze strony prokuratury nie było. Każda sprawa, w której wykorzystywany był system jest dzisiaj przedmiotem śledztwa i każda taka osoba doczeka się sprawiedliwości. Natomiast to jest ogrom materiałów, które muszą być przeanalizowane i na to niestety komisja nie otrzymała zgody ze strony prokuratury ze względu na dobro prowadzonego śledztwa. Czyli musimy czekać na zakończenie postępowań śledczych. Tak, z pewnością natomiast w międzyczasie podczas prac komisji składaliśmy zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa zarówno przez Zbigniewa Ziobro, przez Michała Wosia, ale także przez byłych szefów służby zarówno Centralnego Biura antykorupcyjnego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego i byli szefowie służb w tej chwili, po tym jak złożyliśmy zawiadomienie o przestępstwie, usłyszeli już zarzuty. No, ja osobiście czekam na akty oskarżenia i na to, żeby sprawy w końcu e, znalazły swój finał przed sądem. Dodatkowo no, warto powiedzieć, że Zbigniew Ziobro, który przed naszą komisją został przesłuchany, a po tym przesłuchaniu uciekł do Budapesztu, przyznał, że to on był jednym z inicjatorów e, zakupu tego systemu. No tak, ale skoro sądy to dziś sądny dzień dla Trybunału Konstytucyjnego, marszałek Sejmów, obecności marszałkini Senatu, swoich zastępców, ale też byłych prezesów Trybunału Konstytucyjnego i notariusza przyjął ślubowanie od szóstki wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego. W tym znalazło się czworo sędziów którym jak na razie Karol Nawrocki nie zaprosił do Pałacu Prezydenckiego. I wiemy, że było spotkanie, nie wiemy jeszcze jak się zakończyło w Trybunale Konstytucyjnym, ale słyszymy już groźby ze strony Pałacu i ze strony Prawa i Sprawiedliwości, że oto wszyscy, którzy uczestniczyli w tej grotesce, jak wyraził się Jarosław Kaczyński, będą ponosić odpowiedzialność karną. Jedno małe sprostowanie. Nie złożyli ślubowania przed marszałkiem Sejmu, tylko sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, wybrani przez Sejm, złożyli ślubowanie wobec prezydenta w pomieszczeniach budynku Sejmu, dokładnie w sali kolumnowej. Pan prezydent, wybierając sobie spośród szóstki, dwójkę sędziów, od których przyjął ślubowanie, oni złożyli wobec niego ślubowanie, to jest y, takie działanie, jakbyśmy sobie mieli wybierać na przykład y, posłów, y, od których marszałek odbierze ślubowanie. Nie ma prawa y, czynić y, takiego wyrywkowego y, wyciągania z y, grupy sześciu sędziów Trybunału pan prezydent, Y, powinien odebrać ślubowanie od wszystkich, natomiast on w tej całej y, procedurze ma y, jakby no bardzo y, taki bierny obowiązek, ponieważ y, to sędziowie wobec prezydenta składają ślubowanie. I to jest y, bardzo znaczące. Ja oczywiście nie będę tutaj y, y, przytaczała wykładni wobec y, dzisiaj ślubowanie wobec prezydenta odbyło się w gmachu Sejmu, chciałabym i wolałabym, pewnie tak jak wszyscy, żeby pan prezydent dopełnił swojego obowiązku i odebrał ślubowanie no, od wszystkich. Ale Niestety może... tego nie uczynił, e, dokonując takiego podziału, jakiegoś wyboru i chęci takiego ale podziału. Ale może sędziowie i państwo się pospieszyliście, bo dzisiaj Marcin Przydacz, minister prezydenta do spraw międzynarodowych, napisał, że Trybunał Konstytucyjny liczy 11 sędziów. Nie, nie więcej, nie mniej. I prezydent nie odmówił przyjęcia ślubowania od pozostałych, nie wyznaczył przecież jeszcze terminu. Ale patrząc na łamanie prawa przez czterech skazanych przez Sejm kandydatów, dziś już, w moim przekonaniu, nie ma możliwości odebrania takiego ślubowania. A zatem pan minister Przydacz sugeruje, że sędziowie sami zamknęli te drzwi. Mogliśmy przeczytać również dzisiaj oświadczenie zamieszczone na stronach Kancelarii Prezydenta, że w momencie złożenia ślubowania wobec Prezydenta, bez jego obecności, to... Y tym samym sędziowie Trybunału, wybrani przez Sejm, zrzekają się możliwości złożenia tego ślubowania. Przy obecności prezydenta, co tym samym jest z zrzeczeniem się mandatu sędziego. Tak. No to teraz już mamy do czynienia z prezydentem, który nie tylko jest królem czy monarchą, ale też sędzią i on równocześnie dokonał analizy i wykładni tego postępowania i uznał jako sąd, że państwo sędziowie się zrzekli wręcz swojego mandatu. To jest oczywiście fałszem. Ja przypomnę, że jest wprost napisane, że prezydent odbiera niezwłocznie e, ślubowanie, natomiast niezwłocznie, co to oznacza, bez zbędnej zwłoki, a cztery tygodnie to nie jest niezwłocznie. Także ja rozumiem, że w tej chwili ta narracja na potrzeby obecnej sytuacji będzie tworzona przez e, czy pana ministra Boguckiego, czy polityków Prawa i Sprawiedliwości. Wiemy o tym, że już dzisiaj z pewnością e, politycy Prawa i Sprawiedliwości, w tym Kancelaria Sejmu, nie będzie uznawała sędziów, którzy Pytanie jest, czy uzna, dzisiaj się udali do trybunału. Czy uzna konstytucyjnego. sędziów prezes Trybunału Konstytucyjnego, jak czytam tu teraz na pasku telewizji tvn 24. Jego wystąpienie jest o godzinie 17:00 planowane, pół godziny później wystąpi szef kancelarii prezydenta. Się no, czy mamy spodziewa, że to bo widzę, że jest dynamika. Ja, ja, ja nie widzę tych relacji, które są tak obecnie Najpierw, po wyjściu, rozumiem, prezes sędziów. Święczkowski, a później pan Bogucki. No też taka zbie, zbieg okoliczności zapewne. Oczywiście żartuję, natomiast chyba nikt nie ma wątpliwości co do tego, że no, pan Święczkowski nie uzna tej formuły złożenia ślubowania. Natomiast ja myślę, że kiedyś w przyszłości będzie rozstrzygał to sąd. Pewnie tych spraw do rozstrzygnięcia przed sądami będziemy mieli wiele. Natomiast no, to jest Preze zła sytuacja tak naprawdę na końcu dla obywateli. Prezes Kaczyński też powiedział, powiedział dziś, że to czarny dzień. To, co się wydarzyło w Sejmie dzisiaj, będzie w, przyszło w przyszłości rozliczony przez sądy karne, ale też prezes Kaczyński ma zupełnie inną teori teorię dotyczącą tego, co się dzieje, ponieważ cała ta operacja, zdaniem prezesa Prawa i Sprawiedliwości, ma szerszy wy wymiar wyniszczania państwa i zrealizowania takiej wizji, aby to Polska poszła pod but Berlina. Co do wyniszczania państwa i wyniszczania instytucji, to myślę, że Prawo i Sprawiedliwość powinno zacząć od siebie. Polskie Stronnictwo Ludowe już w zeszłej kadencji mówiło o tym, że powinien nastąpić reset konstytucyjny, tak żeby na nowo napisać ten rozdział w państwie dotyczący wymiaru sprawiedliwości. I dalej uważam, że w obecnej sytuacji bez Szerszego porozumienia będziemy żyć w państwie, w którym część będzie uznawało sędziów Trybunału, kolejna nie będzie uznawała. Jedni będą mówili, że tak można było złożyć ślubowanie, inni będą to podważali. No, i będziemy się przepychać kosztem obywateli. Dlatego proponujemy, żeby rzeczywiście wrócić na poważnie do tego, żeby o takim resecie konstytucyjnym i naprawie Trybunału Konstytucyjnego, jako najważniejszego e, sądu, e, rozmawiała cała scena polityczna. Chociaż też wydaje mi się to e, trudne z e, taką postawą, z jaką mamy do czynienia po stronie Prawa i Sprawiedliwości. A. Natomiast możemy znaleźć tą większość konstytucyjną bez Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo. Dzisiaj w studiu była Magdalena Sroka, posłanka Polskiego Stronnictwa Ludowego, szefowa Sejmowej Komisji Ślesznej do Spraw Pegasusa. Dziękuję. miłego popołudnie. A rozmawiała z naszym gościem Agata Kondzińska, czyli za 11 minut wystąpienie prezesa Trybunału Konstytucyjnego, pół godziny później wystąpienie szefa Kancelarii Prezydenta. Będziemy o tym na pewno mówić w radiowej jedynce. A to jest ekspres jedynki po 17 u nas, między innymi Cyfrowy Testament.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 Polityczne podsumowanie w każdy piątek o 20.00 w 1.00 z udziałem naszych publicystów: Agata Kowalska, Agata Kondzińska, Sylwia Białek, Grzegorz Osiecki, Karol Surowka i Jacek Czarnecki. Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama. Na wiosnę zwierzątka zrzucają zimowe futerka.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 Patryk Bedliński, zapraszam. Są spore utrudnienia na A1 w okolicach Łodzi, a dotyczą jadących w kierunku Gdańska. Między węzłem Brzeziny a węzłem Łódź Północ miało miejsce zderzenie samochodu osobowego z pojazdem ciężarowym. Poszkodowana jest jedna osoba i mamy zablokowany jeden pas w kierunku Trójmiasta. Państwo też tamtędy jadą i to państwa także dotyczy. Witam wszystkich podróżujących w kierunku Gdańska od Katowicza w Łodzi. Doszło do wypadku, mały uderzył. Dużego. to A1 Stone Gdańska, 307 km. Najechanie osobówki na, na pierżerówkę. Ciągnie się około 5-6 km i wciąż z A Według tego, co wskazuje nawigacja, zator ma ponad 6 km długości. Ostatni węzeł przed korkiem to zjazd na drogę wojewódzką 713. W okolicach Krakowa też spory ruch. Tutaj zwalniamy na A4, w obie strony między balicami a z kawiną. Korkuje się m.in. w śląskiem droga S1 z Mysłowic do Dąbrowy Górniczej, S86 z Katowic do Sosnowca, krajowa 81 zaraz za katowicami w kierunku mikoł. Czy też droga 94 w okolicach Dąbrowy Górniczej w kierunku Sosnowca zaraz za połączeniem z trasą S1. Na drodze 28, spory ruch przy przejeździe przez Wadowice, zwłaszcza od Zatora. Na S5 problemy między węzłami Lubcz i Mieleszyn. 127 km to miejsce, gdzie trwa wyciąganie ciężarówki z rowu. Jest dnia do gniezna zablokowana. Objedziemy trasami lokalnymi. Na siódemce bardzo trudny wjazd i wyjazd z Warszawy przez łomianki. Na S8 korek głównie w kierunku Białego Stoku. Od Bemowa za Aleję Prymasa Tysiąclecia.